Przede mną długa droga, może by posłuchać radia? Jak na złość wszędzie muzyka, a człowiek by chciał kawałek dobrego słowa. Nie ma, to trudno, na szczęście jest płyta. Ślub panny Konstancji Corleone miał odbyć się w ostatnią sobotę sierpnia 1945 roku. Ojciec panny młody, Don Vito Corleone, nigdy nie zapomniał o swoich dawnych przyjaciołach i sąsiadach choć teraz mieszkał w ogromnym domu na Long Island. Doskonale uspokaja, kiedy się prowadzi samochód, to trzeba być dużo ostrożni, dużo, dużo spokojniej. Łukasz Gołębiewski, jeden z jurorów konkursu na Książkę Audio Roku. A chyba cierpliwie się czeka w kolejce w, w hipermarkecie do kasy i mniej przeklina. Prasując, robiąc zakupy, nie warto marnować czasu. Krzysztof Wiśniewski, wydawca Książek Audio. Wtedy, kiedy nie mogę patrzeć na litery, mogę słuchać, słuchać mogę zawsze. Większość z nas wychowała się na polskim radiu i na słuchowiskach, na codziennie powieści, wydaniu dźwiękowym i tego ciągle mało. Stąd też nasza oferta. Kiedy w domu wydało się, że wypadłem najgorzej na klasówce z matematyki, zrobiła się straszna afera. Jakby to była moja wina, że kleofaz jest chory i nie było go na klasówce. No bo co w końcu, kurczę blade, ktoś musi być najgorszy, kiedy go nie ma. Na rynku polskim wydawniczym mamy do czynienia z dobrą literaturą. Janusz Kukuła, reżyser radiowy, juror konkursu na książkę Audio Roku. Ponieważ wysiłek finansowy, organizacyjny jest tak wielki, że wydawcy nie mogą sobie pozwolić na niedobrą literaturę, złe wykonania, dlatego że działaliby przeciwko sobie. Czy audiobooki to jest w przyszłość książki? Słucham książki, być może będzie książka w pliku, ale w filku tekstowograficznym. graficznym Natomiast książka audio jest, jest swego rodzaju uzupełnieniem książki do czytania. Nazywam się Mac Murphy, chłopaki. Randall, Patrick, Mac Murphy. Jestem karciarz i błazen. Mruga, śpiewa urywek piosenki. Jak ktoś przy mnie w karty rypie, ja też force na stół sypie. I znów parska śmiechem. Na w odbiorcami książek audio przede wszystkim zawsze byli kierowcy. I to by się wydawało, że to jest taka idealna sytuacja, że jeżeli jest, jest kierowca Tira, który stoi na przykład 18 godzin na granicy, to byłoby wspaniale, gdyby on słuchał sobie w tym czasie na przykład Dostojewskiego, czytał Stojak, obszerne powieści. Ale tak naprawdę po książki audio dzisiaj sięga przede wszystkim młodzież, bo oni najszybciej przedstawili się na format MP3. Przede mną jeszcze 300 kilometrów, ale powieść w wersji audio już się skończyła. Zaraz zatankuję mojego tira, oddam płytę z braćmi Karamazów i wypożyczę powiedzmy Ulissesa. U nas to na razie marzenia, ale w Stanach Zjednoczonych wypożyczalnie audiobooków są na prawie każdej stacji benzynowej.